DEMON W ŚNIEGU Gato... Nie rozumiem, o co tu właściwie chodzi. Czemu tu jesteś? I co za męty ze sobą przyprowadziłeś? Hmm. Jak widzisz, nastąpiła mała zmiana planów. Co? No cóż, jesteś za drogi. Postanowiłem skreślić cię z listy płac. DEMON UKRYTEJ mgły? <głosy> Też coś. Wyglądasz tak demonicznie, jak mokry kot. Jest. Strasznie ich dużo. Już jeden zły ninja dał nam się we znaki. No, Kakashi, zdaje się, że nasza walka jednak dobiegła końca. Skoro nie jestem już najemnikiem Gato, ta Tazunie nic nie grozi. Nie jesteśmy wrogami. Tak, chyba masz rację. Przypomniałem sobie, jak niemal złamałeś mi rękę, gnojku. Teraz chciałbym ci się za to zrewanżować! Aaaa! Przestań! Zostaw go ty draniu! Ej, stój! Uspokój się! Zabuza, dlaczego tak stoisz? Pozwolisz mu na to, rusz się! Ucisz się, głupcze! Co? Ten szubrawiec traktuje haku jak psa, a ty nic nie robisz? Towarzyszył ci przez tyle lat. To nic nie znaczy... Nie rozumiesz, drogi Shinobi, dzieciaku. Użyłem go tak, jak Gato użył mnie. A? Teraz to koniec. Przestał być użyteczny. Tak, utrata jego siły i umiejętności dla mnie coś znaczy. Ale sam chłopak? Nic. Jeżeli tak myślisz... Jesteś podlejszy niż sądziłem. Dobrze, wystarczy. Uspokój się, Naruto. On nie jest naszym wrogiem. Już nie. Ach, cicho! Na mojej liście wrogów zajmuję pierwsze miejsce! Och, ty... Ach, ty, padalcu! Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobił, Haku żył dla ciebie! Powiedz, masz kogoś, kto jest w ci drogi? Byłeś dla niego najważniejszy na świecie! Dla mnie liczy się tylko jedna osoba. Celem mojego życia jest chronić ją i jej służyć. To właśnie daje mi siłę. A on dla ciebie nic nie znaczył? Zupełnie nic?! Droga Shinobi jest dla mnie bardzo trudna. Przecież on wszystko dla ciebie poświęcił. Nie miałeś dla niego żadnych uczuć?! Zrobię wszystko, żeby jego marzenie się spełniło. Jeśli nie ma innego wyjścia, będę walczył jak Shinobi. Jeśli stanę się silniejszy, to też będę tak pozbawiony uczuć jak ty. Haku zapłacił swym życiem. I za co? Za twoje ambicje? Chcę, żeby spełniło się jego marzenie. O tym właśnie marzę. Nie pozwoliłeś mu mieć własnych marzeń, a on to znosił. Byłem szczęśliwy. A teraz go wyrzucasz, jak jakiegoś śmiecia. Zepsute narzędzie! To niegodziwe! I to bardzo! Za dużo gadasz. <grywka> Słowa ranią. Mocniej niż ostrze miecza. Kiedy z wami walczył, jego serce pękało z bólu. Aku zawsze był zbyt miękki, zbyt grzeczny, zbyt miły. Czuł ból i smutek. A teraz niech będzie przeklęty. Ja też to czuję. I jeszcze coś. Cieszę się, że tak to się skończy. Co? Kot zjadł ci język? Dziwisz się, że ja też jestem człowiekiem? Nawet Shinobi są ludźmi. Chociaż naprawdę bardzo się staramy, nie udaje nam się przed tym uciec. Przynajmniej ja nie umiałem. Chłopcze, daj mi swój kunai. Proszę. Ja! Tego już za wiele! Brać go! No już! Ja! On chyba postradał zmysły. Sam chce walczyć z nami wszystkimi? Co zrobić? Dawaj go tu! Dawaj go, jest go! Dawaj! Go tu, dawaj! Ja. Ja. To To tytuł! Zabuza. Jeśli chcesz dołączyć do swojego kumpla, to proszę. Ale mnie ze sobą nie weźmiesz. Nie tym razem. Oh, oh. Nie dołączę do Haku. Tam, gdzie jest, nie ma dla mnie miejsca. Nie, przyjacielu, my trafimy gdzie indziej. Pójdziemy tam razem, gato. To chyba najlepsze miejsce dla demonicznego ninja, nie sądzisz? Podobno jest tam wiele różnych demonów, wszelkiego rodzaju. O tak, będę tam pasował. No a co do ciebie, gato? Obiecuję ci, że czeka Cię bardzo bolesna wieczność. <śmiech> Sto pożegnanie. Nareszcie. Nigdy ci nie podziękowałem, Haku. Wybacz, proszę. Nie odwracaj wzroku. Tak właśnie kończą prawdziwi wojownicy żyje? Czy... Sakura? Czy to... Tak. Sakura. Ciężko mi oddychać, kiedy na mnie leżysz. Się Naruto! Tak? Chodź tu! Spójrz na Sasuke! On żyje! Nic mu nie jest! A... A... A... A... Ale jak? Kiedy z wami walczył, jego serce pękało z bólu. Aku zawsze był zbyt miękki, zbyt grzeczny, zbyt miły. No, no. Jednak cuda się zdarzają. Niesamowite. Nie cieszcie się za wcześnie. Mamy coś do załatwienia. To nam zapłaci, skoro Gato już nie ma? Nie odejdziemy stąd z pustymi rękami. Pójdziemy do wioski i weźmiemy, co nam się należy. Idziemy! Dobrze, idziemy! Sensei Kakashi, na pewno znasz jutsu, które załatwi tę bandę frajerów. Nie mam siły. Zużyłem zbyt dużo czakry. Braci! Wzięliście pod uwagę drobnego szczegółu! Jeśli chcecie wejść do naszej wioski, najpierw będziecie musieli pokonać nas! I, Inari! <grywki> Bohaterowie pojawiają się w ostatniej chwili, no nie? Są tu wszyscy! Cała wioska! <grywki> ha, nie mogę przegapić takich zabawy! Cieniste klon jutsu. Chyba zostało mi jeszcze trochę czakry. Pomogę ci. Cieniste klon Jutsu. Styl Kakashi! Dobra, chcecie walczyć? czy o coś prosić o co chcę go zobaczyć zabierz mnie do niego zanim odejdę dobra Co to? Hmm? To niemożliwe. Śnieg o tej porze roku? że byliśmy razem. Jedyne, co mogę zrobić, to skończyć przy Twoim boku. Wiem, że to niemożliwe, ale chciałbym pójść tam, dokąd Ty. Chciałbym Cię tam spotkać. w jego wiosce padał śnieg. Całą zimę. No jasne. Jego dusza była czysta niczym śnieg. Nie wiadomo, Zabuza. Może się jednak spotkacie. Kto wie. Więc właśnie tak to jest Sensei Kakashi? Hm tak postępują ninja? Posługują się ludźmi jak narzędziami? Shinobi są tylko narzędziami w rękach przeznaczenia. Nie warto się zastanawiać, czy to dobrze, czy źle. Tak po prostu jest, również w wiosce ukrytej w liściach. Moim zdaniem, jeśli na tym polega droga ninja, to coś tu jest nie tak. Ach, po to przechodzimy całe to szkolenie? Żeby skończyć jak oni? Jaki to wszystko ma sens? Ha. Cóż, na to pytanie nie ma odpowiedzi. My, ninja, musimy się z tym borykać codziennie, przez całe życie, tak jak Zabuza i ten dzieciak. Dobra, hmm? właśnie podjąłem decyzję. Postanowiłem znaleźć własną drogę Ninja. Uczciwą drogę, żebym niczego nie musiał żałować. Od tej chwili wstępuję na drogę Naruto. Bez was nie, nie skończylibyśmy mostu. Będziemy za wami tęsknić, przyjaciele. Uważajcie na siebie. Dziękujemy za wszystko. Dobra, dobra. Tylko bez takich mi tu. Niedługo f***my z wizytą. Dajesz słowo? E? <śmiech> no jasne. Wiesz, Inari, jeśli chcesz, możesz płakać. Nie ma w tym nic złego. Proszę bardzo. Kto mówi, że chce płakać? I jeśli nie ma w tym nic złego, to sam zacznij płakać. Nie pierwszy. Nic z tego. Chłopcy bywają tacy żałośni. Jemu to zawdzięczamy. Ten chłopak uczynił silniejszym ciebie i Narii, a Ty dałeś siłę nam. To właśnie dzięki Niemu. Zbudowaliśmy most, który połączył nas z nieznanym. Ten chłopak dał nam odwagę i pomógł spełnić nasze marzenia. Tazuna, skoro mowa o moście, jest gotowy, więc może go jakoś nazwiemy? Tak, oczywiście. Ha, I nawet wiem jak. Tak? Mów! Nazwiemy go Mostem Wielkiego Naruto. To bardzo dobra nazwa. Jak wrócimy, Sensei i Ruka postawi mi michę ramenu, żeby uczcić zakończenie misji. Nie mogę się już doczekać, aż Konohamaru o tym wszystkim usłyszy. Dzieciak będzie mnie czcił. Słuchaj. Tak? Nie ty, Naruto. Sasuke, kiedy wrócimy, to może wyskoczymy gdzieś razem? Raczej nie. Dzięki. O, trudno. Sakura, ja mógłbym się z tobą umówić. Co? Ej, odczep się ode mnie! Jesteś pewien, co do nazwy, Tazuna? To imię przyniosło nam szczęście. Może je przyniesie i mostowi. Ten most będzie tu stał bardzo, bardzo długo. Być może pewnego dnia stanie się sławny, a imię Naruto będzie znane na świecie. To by było coś, prawda?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 No tak, pokonałem Zabuzę i jestem gotów na nowe wyzwania. A tu proszę, znowu treningi, testy i egzaminy. Jak długo będą nas tu trzymać w tym przedszkolu? Nie rozumieją, że gdzieś tam może być jeszcze wielu niebezpiecznych ninja takich jak Zabuza? Następnym razem nowy rozdział, egzamin na czunina.